W ciągu tego minionego tygodnia byliśmy część z nas w dębkach, jeszcze na powakacyjnym turnusie nadmorskim, i rozważaliśmy rankiem pierwszy list Piotra, a wieczorem pierwszy list Jana. I udało nam się omówić cały pierwszy rozdział jednego i drugiego listu, a Piotra nawet prawie drugi rozdział udało nam się omówić. A ja chciałbym przeczytać z piątego rozdziału, czyli już samą końcówkę tego listu pierwszego Piotra. To jest piąty rozdział i kilka wierszy, poczynając od wiersza siódmego. Może od szóstego tutaj, żeby złapać całą myśl. Piotr mówi, uniszcie się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył we właściwym czasie. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was Staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, chodzi wokoło jak ryczący lew, szukając, kogo by pożreć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, czyli do tej chwały. Sam Bóg przysposobi was do swojej chwały. Utwierdzeni, On utwierdzi, umocni, postawi na trwałym gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Czytając w tym tygodniu, Razem rozważając pierwszy list Jana, pierwszy list Piotra, widzieliśmy te dwa nurty chrześcijańskiego życia, które tak naprawdę są jednym nurtem życia. Nurtem, w którym opieramy się na Bogu, w którym Bóg jest źródłem wszystkiego. Bóg jest mocą naszego życia. Z Niego płynie wszelka nasza zdolność, umiejętność. Nie możemy polegać na sobie, nie możemy liczyć, że to my jesteśmy w stanie cokolwiek dobrego uczynić, ale wszelka nasza zdolność jest z Boga. Zarówno widzieliśmy Piotr, jak i Jan mają to samo zrozumienie chrześcijańskiego życia. Jeśli chcemy żyć chrześcijańskim życiem, musimy polegać na Bogu, musimy całą naszą ufność położyć w Nim, w Jego łasce, w Jego mocy, w Jego uzdolnieniu. Więc życie chrześcijańskie to nie jest ludzki wysiłek, by podobać się Bogu, ale to jest dzieło Boga dokonywane w nas, którzy Jemu zaufaliśmy. Którzy na Nim się oparliśmy, którzy na Nim polegamy. Życie chrześcijańskie to życie Chrystusa w tych, którzy oddali się Mu w posłuszeństwo. Tak jak apostoł Paweł mówi, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Moje obecne życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie Wydał za mnie. I tutaj, w tej, w tej końcowej części tego listu, też to widzimy. Z jednej strony Piotr wzywa nas, abyśmy zajmowali właściwą postawę wobec świata, tutaj wobec szatana, przeciwstawiając mu się, co oznacza nie ulegając jego pokusom, nie słuchając jego głosu, nie idąc za jego propozycjami, nie ulegając Jego kuszeniu. W ten sposób Mu się przeciwstawiamy, nie tupiąc na Niego, nie krzycząc na Niego, nie zwracając się bezpośrednio do Niego, ale nie ulegając Mu. Przeciwstawiamy Mu się, nie czyniąc Jego woli. W ten sposób przeciwstawiamy się złemu. Natomiast ulegamy czy uniżamy się pod Bożą, mocną ręką. To zobaczcie, tutaj stoi w kontraście. Nasz przeciwnik chodzi wokół, atakuje nas, szuka kogo by pochłonąć, natomiast my przeciwstawiamy mu się, nie ulegając mu, natomiast wcześniej widzimy, uniżamy się pod Bożą, mocną ręką. I, te, i takie złożenia znajdujemy w kilku apostolskich listach, by poddać się Bogu, i przeciwstawić się złemu. Nie słuchać Go, nie ulegać Mu, nie iść za Jego głosem, natomiast poddawać się Bogu, uniżać się przed Bogiem, aby pełnić Jego wolę. I Piotr mówi, jeśli dzisiaj uniżymy się, jeśli dzisiaj będziemy żyli takim życiem uniżenia przed Bogiem, to w swoim czasie, kiedy przyjdzie Boży czas, wywyższenia tych, którzy mu wiernie służą, Bóg tych wszystkich, którzy dzisiaj uniżają się przed Nim, wywyższy. O tym też mówiliśmy na początku pierwszego listu Piotra. Piotr też o tym mówi. Ten, kto się wywyższa, będzie przez Boga poniżony. Natomiast ten, kto się uniża przed Bogiem, tego Bóg wywyższy. I Piotr kończy ten list wracając do źródła, wracając do tego Bożego uzdolnienia nas, do tego wszystkiego, do czego ten list, czy Bóg przez ten list wzywa swoje dzieci. Nam się udało omówić pierwszą część tego listu, gdzie Piotr właśnie robi to wielkie wprowadzenie, mówiąc o dziele Bożym, mówiąc o dziedzictwie, jakie jest naszym udziałem w Chrystusie, a później Piotr przechodzi przez kolejne, następne rozdziały do praktycznych, wezwań, jak chrześcijanie w świetle tego, co otrzymali, jak mają żyć. I tutaj widzimy końcówkę tych napomnień, a później Piotr wraca do tego, od czego zaczął, czyli stwierdzenia, że źródło mocy do posłuszeństwa Bogu jest w nim samym, że dzieło, które w nas się dokonuje, jest dziełem Boga, nie jest naszym dziełem ale my jesteśmy Jego dziełem i On w nas wykonuje swoje dzieło. Zobaczcie od dziesiątego wiersza jeszcze raz. Bóg wszelkiej łaski. Bóg wszelkiej łaski. To od Niego płynie wszelka zdolność. To słowo łaska oznacza niezasłużoną dobroć Boga, przychylność Boga, i moc Boga. Bardzo często znajdujemy to słowo łaska w kontekście uzdolnienia nas do czegoś, wyposażenia nas do czegoś, udzielenia nam mocy do realizacji Bożych zadań. I Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. Od Niego płynie wszelkie uzdolnienie, jakiego potrzebujemy w naszym życiu do realizacji Bożych zadań. Zamysłów, Bożych planów, Bożych przykazań. Bóg wszelkiej łaski, który powołał nas do wiecznej swej chwały w Chrystusie. To jest cel Boga. Wybrał nas nie na gniew, ale wybrał nas do wiecznej swej chwały, do życia w chwale, która jest Jego udziałem od wieczności i tą chwałą w Jezusie Chrystusie Bóg chce obdarzyć swoich synów. Tych wszystkich, którzy uwierzyli przez Jezusa Chrystusa w Boga. I On, zobaczcie, po krótkotrwałych naszych cierpieniach sam przysposobi nas do tej chwały. On sam. To nie my siebie przysposabiamy do tej chwały, ale to sam Bóg przysposabia nas do swojej wiecznej chwały. My przechodzimy przez różne cierpienia. Tak, tutaj mówi, też w tym liście wielokrotnie ta... Kwestia cierpień się pojawia i Piotr mówi, że gdy przechodzimy te cierpienia, doświadczamy różnych przykrych rzeczy, nie mamy załamywać się, nie mamy teraz traktować tego jako wyraz Bożej dezaprobaty tego, że Bóg nas opuścił, że Bóg nas nie kocha, wręcz przeciwnie. Piotr mówi, że one są Bożym narzędziem kształtowania naszej wiary. One są Bożym sposobem oczyszczania nas i przysposabiania nas na spotkanie z Bogiem. Więc również w tych doświadczeniach winniśmy się weselić i radować. Wręcz Piotr mówi, poczytujcie to sobie, bracia, za najwyższą radość, kiedy rozmaite próby, doświadczenia, cierpienia przechodzicie. Więc jeżeli rozumiemy, że te wszelkie przykre rzeczy, Bóg wykorzystuje ku dobremu w naszym życiu. Są Jego narzędziem. Możemy w pośród nich radować się w Bogu. Możemy ufać Mu i składać te wszystkie rzeczy w Jego ręce. I czytamy, że On, Bóg wszelkiej łaski, nas przysposobi do swojej chwały, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. A więc Piotr zapewnia tych, którzy należą do Boga, tych, którzy są w Chrystusie, do ufności w Bogu, który rozpoczął dobre dzieło i dokończy tego dobrego dzieła. To On sam utwierdza, umacnia, stawia nas na twardym, trwałym gruncie, pewnym gruncie, niezachwianym gruncie. Jak widzieliśmy w świetle tego listu, to nie oznacza, że jesteśmy, nie powinniśmy być zarozumiali i pewni siebie i uważający, że nic nam nie grozi, bo nawet tutaj czytaliśmy o przeciwniku, który chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pożreć. Więc żyjemy w zagrożeniu, żyjemy na terytorium wroga, żyjemy otoczeni różnego rodzaju niesprzyjającymi okolicznościami, jesteśmy atakowani z różnych stron, a jednocześnie patrząc na Boga, patrząc na to dzieło Boże w nas, w Chrystusie, możemy mieć ufność, możemy żyć z radością, z nadzieją, ufając, że nasz Bóg, Przeprowadzi nas przez te wszelkie doświadczenia i udzieli nam mocy, udzieli nam łaski, aby odnieść zwycięstwa w pośród tych wszystkich pokuszeń i doświadczeń. I Piotr kończy właśnie tym wyznaniem, uwielbieniem Boga, mówiąc Jego jest moc na wieki wieków. Amen. I my dzisiaj również, kochani, jesteśmy tutaj, aby... Jego wywyższać, Jemu dziękować, w Nim się umacniać, na Niego patrzeć i z Niego czerpać. Zachęcam gorąco, abyśmy otworzyli przed Nim nasze serca, abyśmy modlili się do Niego, później będziemy śpiewać pieśni. Wywyższajmy też Boga w tych pieśniach i wkładajmy serca w słowa tych pieśni, które śpiewamy. A później będziemy mieli okazję jeszcze dalej rozmawiać, dzielić się tym wszystkim, co na przestrzeni tych ostatnich dwóch miesięcy przeżywaliśmy z Bogiem. O czym rozmawialiśmy, czy być może coś jest, o czym byście chcieli, żebyśmy wspólnie porozmawiali. A teraz powstańmy proszę, módmy się i wywyższajmy Boga w naszych pieśniach. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że dajesz nam ponownie skromadzić się na tym miejscu, aby w jednym duchu, zjednoczonymi sercami uwielbiać Ciebie, dziękować Ci, oddawać Tobie należną Tobie chwałę w zgromadzeniu, składać Tobie tą miłą Tobie ofiarę, owoc naszych warg, które wyznają imię Jezus. Imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, przez którego wyrwałeś nas z ciemności, przeniosłeś do Królestwa Twojej światłości, obdarowałeś nowym życiem, napełniłeś nas Twoim Duchem, Panie, i dajesz nam wszystko, niczego nam nie brak w Chrystusie, ale mamy wszystko, by żyć pobożnie w Chrystusie, by wielbić Ciebie i świadczyć o Tobie w tym świecie. Dziękujemy za każde zgromadzenie Twoich dzieci, za naszych braci i siostry, którzy też w różnych miejscach gromadzą się w tym świętym imieniu Twojego Syna, aby Ciebie uwielbiać, aby do Ciebie się modlić, aby się wzajemnie zachęcać i budować. Prosimy, byś i dzisiaj dopomógł nam to czynić. Wesprzyj nas Twym Świętym Duchem. Daj nam czas bliskości z Tobą, i czas wzajemnego zbudowania. Prosimy o Twoje prowadzenie całego tego zgromadzenia, przemawianie do każdego z naszych serc. Powierzamy się w Twoje ręce, kochany Panie, i oddajemy Tobie ten czas. Bądź uwielbiony, wywyższony pośród nas. Amen. Za Jezusem płynę przyciarog, tylko w nim radości działają da. dziela nam swej mocy, abyśmy mogli toczyć ten dobry bój wiary. Proszę Pania całej nobiece, tej siły, żeby każdego dnia stałaliśmy się lepszą, żeby każdego dnia szukaliśmy dzieje, że nie chceśmy podobnie do Twojego Syna, żeby się znaleźć Jego miłości w poznaniu Ciebie i Słowa. zaprasza wszystkich po kolei do siebie do domu, chcąc się poznać. Tak? I tak. słuchajcie, to, to pokazuje taką dobrą postawę i myślę sobie tak, słuchajcie, nie wiemy ile mamy czasu. Jeśli naprawdę uznamy, że jest to dobre, że budowanie relacji, poznawanie się Y, y, y, że, że to jest dobre, to, to tylko zadbajmy o to, żeby, żeby to robić, tak? Możemy się zapraszać, możemy zaplanować sobie, że przynajmniej raz na ileś tam, nie chcę nikomu nic tutaj sugerować czy, czy narzucać, ale raz na jakiś czas zaproszę kogoś, kogo jeszcze, z kim jeszcze za dużo nie rozmawiałem, nie poznałem się, po to, żeby się poznać. Ugotuję obiad, czy tam pójdziemy razem do parku, czy cokolwiek. Spędźmy ze sobą czas, poznawajmy się, bo to naprawdę wiele zmienia. Takie, takie głębokie relacje, gdy się znamy, wiemy o swoich problemach. Ja porozmawiałem z jedną siostrą na, na tym wyjeździe, Poznałem trochę jej historii i rodziny i słuchajcie, to jest, to jest tak cenne, że no bardzo gorąco do tego zachęcam. Także zapraszajmy się nawzajem, spędzajmy czas, wielu z nas to praktykuje i to jest dla nas takie jakieś normalne, ale myślę, że niektórzy może się zamykają w swoich czterech ścianach i, i tracą, w ten sposób tracą. Ja tylko dodam też, że czasami powstrzymują nas takie ludzkie banały typu a ja nie mam czym poczęstować albo y, mam tylko w domu, nie wiem, stary fotel, y, gdzie ja kogoś posadzę, po prostu dajmy sobie spokój z takimi wymówkami czy takimi Banałami. Ja wiem, że dla niektórych no, ktoś chciałby urządzić królewskie przyjęcie i jakiś wyśmienity posiłek, ale nie każdy, na to, nie każdy to umie, nie każdy jest w stanie coś takiego dać. Jeśli zaprosimy brata i siostrę na herbatę i spędzimy z nimi czas, porozmawiamy, posłuchamy, naprawdę to jest niezwykle cenne i, i nie dajmy się takim, wiecie, jakimś banałom, od tego odwodzić. Wielu ludzi chodzi do kościoła latami i tak naprawdę nie znają braci, sióstr. Nie, nie, nie podejmują tego wysiłku, by zaprosić do siebie, przygotować coś prostego, skromnego. Nie chodzi o wystawne przyjęcia, chodzi o otworzenie naszych serc, naszych domów, spędzenie ze sobą czasu i budowanie tych relacji, które powinny być normą w Kościele. List do Hebrajczyków mówi, żebyśmy nie zaniedbywali gościnności. Ten temat gościnności jest, przewija się przez całe dzieje apostolskie. Tam widzimy ludzi, którzy jak się nawracają, otwierają swoje serca dla Pana i otwierają swoje domy dla braci i sióstr. I to jest Normalny owoc nowego narodzenia. Dzisiaj niestety żyjemy w świecie, w którym ludzie coraz bardziej są wyobcowani, coraz bardziej oddalają się od, ciebie, od siebie, zamykają się w świecie multimediów, facebookowych znajomości, które nic nie znaczą i gdzieś zatracają ludzie tą normalność relacji która też jest Bożym narzędziem przemawiania do nas, działania w naszym życiu, budowania nas. Więc bądźmy tego świadomi i nie płyńmy z nurtem tego świata, który staje się coraz bardziej taki właśnie wirtualny, ale pielęgnujmy te, te rzeczy, które Bóg nam dał również w Kościele jako środki łaski Jego działania. Jedną z też z takich dziwnych rzeczy, które obserwujemy w Kościele, to właśnie takie nastawienie, czemu mnie nikt nie zaprosi, czemu do mnie nikt nie podejdzie, czemu, wiecie, oczekiwanie od innych, <grych> zamiast po prostu robienie tego, co wiemy, że jest dobre. Jak będziemy to robić, to zobaczymy, że też inni się na to otwierają, a jeżeli wszyscy będziemy czekać, że ktoś inny to zrobi, no to wtedy możemy sobie czekać bez końca. Więc miejmy świadomość tego, podejmujmy ten trud miłości, wychodźmy do innych, nie czekajmy aż ktoś do nas podejdzie, ale bądźmy pierwsi. Jak Pismo mówi, wyprzedzajmy się wzajemnie w okazywaniu sobie szacunku, nie czekajmy aż ktoś nam służy, ale usługujmy innym i zobaczymy, że daleko bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. To nasze spotkanie w kółeczku robimy po to, żeby każdy z Was mógł zabrać głos, jeśli tylko chcecie. Jeżeli macie jakieś sprawy, tematy na sercu, generalnie w ciągu roku robimy tak, że odnosimy się do tego, co było tydzień wcześniej na kazaniu. Teraz mamy dwa miesiące za sobą różnych kazań i tutaj usług braci, którzy w czasie wakacji usługiwali, ale też ci, którzy byli w Dębkach. E, mieliśmy okazję wspólnie rozważać pierwszy list Piotra, pierwszy list Jana, więc tam też było dużo różnych tematów, myśli. Tam też oczywiście rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy. Tam codziennie spotykaliśmy się w kółeczku e, albo na podwórku, albo w domku. W niedzielę na podwórku, później już w domku, <głosy> bo pogoda była taka więc tak to wyglądało, ale jeśli ktoś z Was ma coś właśnie, czy to z wakacji, czy to jakieś świadectwo, czy, czy coś, co tutaj było mówione, czy może w Dębkach, czy gdziekolwiek, gdzie coś przeżyliście, doświadczyliście, to jest na to czas. Ja ustawię zegarek na godzinę, także jeżeli ktoś coś chce powiedzieć, niech mówi, bo czas szybko biegnie. Więc jeżeli coś macie do powiedzenia, do podzielenia się, to nie wstydźcie się, podnoście ręce. Będziemy podawali ten mikrofon, a tutaj drugi mikrofon mamy dla tej części, ponieważ jest na kablu. Także jeśli ktoś chciałby, to dajcie znać i podam mikrofon. Wiem, że tym pierwszym zawsze najtrudniej jest. Robert tak i Iwan. Robert pierwszy, potem Iwan. Ja chciałem się tak podzielić taką, żebyśmy mogli tak może troszkę wspólnie tutaj coś zobaczyć, coś przeczytać. Chciałem się odnieść do pierwszego listu Piotra, drugiego rozdziału i wiersz trzeci. Czytamy tam tak. Jeśli już skosztowaliście, że... Dobry jest Pan. Przychodźcie do niego, do tego żywego kamienia, nieuznanego przez ludzi, u Boga natomiast wybranego i drogocennego. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę na ten wiersz trzeci. Jeśli już skosztowaliście, że dobry jest Pan, czy ktoś może powiedzieć, z czego jest to cytat? Dobry jest Pan. Z psalmu jakiego? 34, a wiesz? Ósme. Wspaniale, tak właśnie. Dobry i że możemy to przeczytać. Już żeście skosztowaliście, że dobry jest jachwę. Przychodźcie do niego, do tego żywego kamienia. Ten Bóg Jahwe jest właśnie tym żywym kamieniem, przez ludzi odrzuconym. To jest taka, powiem wam, my to wiemy, ale dla wielu to, co my wiemy, jest zakryte. Wielu uważa, że, że to się odnosi do Archanioła Michała albo do jakiegoś mniejszego Boga, a to się odnosi do Boga Jahwe. On jest tym kamieniem żywym. Ja chciałem podzielić się też tak bardzo krótko, że teraz w moim życiu czuję, że tak wchodzę na wyższy poziom. W takim nazwijmy to uświęceniu we wszystkim. I też taki Bóg mnie daje większe pragnienie. Bliżej? E, no, takie to, że wcześniej też dało pragnienia, ale teraz jakoś tak nie zapałem się do takiej fali, że udaje mi się odnosić takie nowe zwycięstwa nad, nad rzeczami, nad którymi pracowałem I, i to też tak łączy się z, tu teraz z, ze wspólnotą, z braćmi, z takimi też innymi zachętami. Tam byłem w, na tej konferencji wierni słowu co Grodzisk Mazowiecki tam jeszcze ktoś inny, jeszcze inne, inne kościoły też organizowali. Tam też miałem kontakt z takim bratem ze Stanów, co przyjechał tu ewangelizować z Montany, taki były cowboy. No to jego dzieci i w ogóle jego rodzina tak zrobili na mnie mega mocne wrażenia. Tak po prostu wokół mnie co chwilę pojawiają się jakieś takie nowe bracia, nowe kontakty, co mnie jeszcze bardziej pchają do góry, żeby jeszcze bardziej uświęcać się i tak właśnie tego doświadczam i udaje mi się... Jakby nowe poziomy zwycięstwa w Panu e, e, do, doświadczać e, i w rodzinie, i tak jakby u mnie osobiście i bardzo się cieszę. E, dlatego też mówiłem wtedy, że, że chcę szukać tych nowych, nowych poziomów, gdzie, gdzie jeszcze nie, nie, nie do końca jest tak, jak Pan chce, żeby było i e, też e, jakby zachęcić Was, też, żeby to samo robić, bo to jest rzecz dobra i myślę, że nasz Bóg z tego się cieszy, nie? No, także tak chciałem taką zachętą podzielić się i też podziękować Was za, za, za zachętę. No i przede wszystkim dzięki Bogu jest to wszystko. I tak pokrótce. siostry, dziękuję Bogu za to, co powiedział Iwan. Chodzi o wzrastanie w Bogu, to jest na pewno nikogo nie trzeba przekonywać. Bardzo ważne, to jest bardzo ważny element naszego życia chrześcijańskiego, że między innymi po to, że się tutaj, tu, między innymi dlatego, że tu się spotykamy jest to jedną, takim, jedną z takich bardzo ważnych sytuacji, nazwijmy to, spotkań, gdzie możemy wspólnie się budować, ale nie tylko. Sami dobrze wiemy, że można korzystać z wszelkiego rodzaju możliwości, jakie Bóg nam daje również w życiu naszym prywatnym. czy to Gdy jesteśmy w pracy, czy to jesteśmy w domu. Musimy sobie zasklepić to, że tak powiem, w naszych umysłach, że Bóg jest wszędzie, nie tylko tutaj w Kościele. Także nawet jak stąd wyjdziemy, to nasze serce powinno dążyć do tego, żebyśmy starali się na tyle, na ile potrafimy wzrastać w Bogu. Tak jak tutaj Iwan to określił, wchodzić na te jakby nowe poziomy. Jest to dobre, ale z drugiej strony chciałbym od razu powiedzieć, że często tak jest, że teoria jest dużo łatwiejsza niż praktyka. Wiemy, że mamy pragnienie serca, ale też z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że poniesiemy za to cenę, poniesiemy za to koszty. Nie ma innej drogi aby Bóg był w nas coraz bardziej obfity, przejawiał się może coraz bardziej obficie, no bo wiadomo, Bóg jest nieograniczony i nie może być Bóg bardziej obfity czy mniej. To jest ten sam Bóg, który jest ponad wszystkim, wypełnia wszystko i On w nas mieszka, jeśli Mu powierzyliśmy swoje życie. Chodzi mi tu bardziej o... O, naszą, o nasze życie w stosunku do Niego, jakie jest nasze położenie, jakie jest nasze miejsce. I naprawdę musimy zdawać sobie sprawę, że żeby wzrastać w Bogu, to najpierw musi zadziałać jedna rzecz i to ona jest nieodwracalna, nie może być inaczej. To znaczy, żeby Bóg w nas wzrastał, w nas wzrastał, to musi umniejszać się nasze ja najpierw. Taka jest z kolei rzecz. Jeśli, jeśli ktoś z nas nawet ma pragnienie wzrastać w Bogu, ale trzyma jakąś rzecz cielesną, nie wiem, nie, o grzechu to nie mówię już w ogóle, to, to w zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby wzrastać. Nasze pragnienie może być i ono może być latami, ale to nic nie da. Prawda jest taka, że musimy iść za słowami Jana Chrzciciela, który powiedział, że ja muszę stawać się coraz mniejszy, aby przez to Chrystus był coraz większy. Tak, tak więc kochani, dobrze, że mamy pragnienie, ale musimy zdawać sobie sprawę, że samo pragnienie nie załatwi sprawy. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że żeby coś wyżej wziąć od Boga więcej, to najpierw musi być umartwione nasze Ja. Tak jak, tak jak powiedział właśnie Jan Chrzciciel, ja muszę stawać się mniejszym najpierw po to, żeby Bóg mógł być większy we mnie, żeby On, czyli w tym momencie On wskazywał na Chrystusa, musi być większy. I tutaj mam dla nas taką, ja bym powiedział, dla nas wszystkich, również dla siebie jakby taką sprawę do przekazania jeszcze odnośnie naszych modlitw, naszych próśb, jakie zanosimy do Boga zauważyłem niestety i musimy się do tego odnieść, że jeśli prosimy o coś Boga, to musimy Jemu to powiedzieć i przyjąć to, co On nam da, bo człowiek, taki, bo człowiek ma generalnie rzecz biorąc taką tendencję, że modli się do Boga o coś, prosi Boga o coś i tak naprawdę rozwiązanie widzi takie, jak On widzi, czyli człowiek chciałby, żeby było tak, i potem jest, no niestety, zaskoczenie niezbyt przyjemne, gdy okazuje się, że to rozwiązanie z, ze strony Boga wygląda inaczej. Musimy się tego nauczyć, naprawdę. Bóg, powiedzmy, że On patrzy na wszystko z góry i On lepiej wie, czego potrzebujemy, czego potrzebujemy na dany czas. I jeśli, jeśli modlimy się i widzimy daną sprawę, o którą się modlimy w taki sposób, to naprawdę jest to nie do końca, ja bym powiedział, słuszne, dlatego, bo Bóg może to widzieć zupełnie inaczej. Raczej powinniśmy w pokorze uczyć się przyjmować to, co Bóg nam daje, kiedy się do Niego modliliśmy, bo inaczej to będzie troszeczkę taka paranoja, że wystawiamy Boga na, można by powiedzieć, nawet takie trochę urągowisko, kiedy modlimy się do Niego, widzimy swoją wizję, takie rozwiązania, dzieje się inaczej i potem zaczynamy narzekać. To, to kochani, to tak, to tak nie może być. My musimy przyjmować wszystko to, co Bóg nam daje, jeśli o coś się do Niego modlimy. I tak jak powiedziałem, nie jest to łatwe, ale jest to po prostu konieczne, żebyśmy mogli poprzez to umartwiać naszą cielesność jeszcze, przez co oczywiście Bóg będzie uwielbiony, będzie coraz bardziej przejawiał się w naszym życiu, do czego zresztą zostaliśmy powołani. Ja tylko na potwierdzenie tego, co Sławek mówił, szukam wiersza w liście Jana, gdzie Jan, do tego wiersza nie doszliśmy w Dębkach, dlatego nie wiem, gdzie on jest jeszcze, ale jest ten wiersz, gdzie Jan mówi, że wiemy, że On nas wysłuchuje, dlatego, że modlimy się zgodnie z Jego wolą. O, dzięki Robert. Pierwszy Jana 5. Tak jest, 14. Tak, przeczytam ten wiersz. Taka zaś jest ufność, którą mamy wobec Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, On nas wysłuchuje. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy. Wiemy, że otrzymujemy to, o co Go prosiliśmy. Więc w tym fragmencie Jan zapewnia nas, że Bóg nas słyszy i odpowiada na nasze modlitwy pod warunkiem, że modlimy się zgodnie z Jego wolą. Jakub w swoim liście mówi o tym, że czasami nie otrzymujemy różnych rzeczy, bo się nie modlimy, bo nie prosimy. Gdybyśmy poprosili, i one są zgodne z Bożą wolą, to byśmy je otrzymali. Z drugiej strony mówi, że czasami prosimy, modlimy się o coś, ale nie otrzymujemy, dlatego że źle prosimy. Prosimy właśnie, tak jak Sławek mówi tutaj i Boże Słowo o tym mówi, mamy jakąś swoją wizję Bożej odpowiedzi, mamy wyobrażenie, w jaki sposób Bóg powinien odpowiedzieć w tej czy w tamtej sytuacji i przedstawiamy Mu tą naszą wizję, naszą prośbę w taki sposób, że już mówimy Mu, co ma zrobić, jak ma zrobić, kiedy ma to zrobić i potem się dziwimy często, że w cudzysłowie Bóg nie odpowiada. Więc jakże ważne jest, byśmy w modlitwie komunikowali nasze potrzeby w takiej postawie uniżenia przed Bogiem i zrozumienia, że często nie wiemy, jakie są Jego zamysły w tej czy w innej sytuacji. I my oczywiście mamy swoje wyobrażenie, które Bogu przedstawiamy, ale cały czas z tą postawą, Panie, niech Twoja wola się dzieje, niech Tobie będzie oddana chwała z tej sytuacji. Więc jeśli postawimy Boga, w centrum naszej modlitwy i modlimy się szukając przede wszystkim Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, Jego chwały. Wtedy Jan obiecuje nam, że taka modlitwa będzie wysłuchana, bo to nam Bóg objawił, że to jest Jego wolą. To jest Jego wolą, byśmy szukali Jego woli, Jego Królestwa, Jego chwały. Więc jeśli w ten sposób się modlimy, nie szukając swego, nie stawiając siebie na pierwszym miejscu, ale szukając Boga, Jego chwały, Jego królestwa, Jego sprawiedliwości, Jego woli. Wtedy mamy tę obietnicę, że On wysłuchuje nas i często czyni też w sposób, który zadziwia nas. Często dzieje się to nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. I miejmy na tyle pokory i wiary, by Go wielbić, kiedy On odpowiada tak, jak On chce i kiedy On chce i w sposób, który chce. Niestety dzisiaj w Kościele funkcjonuje koncepcja wiary, która jest oparta na człowieku, która jest oparta na ludzkiej woli, na ludzkich pragnieniach, na ludzkich żądzach. To jest to, o czym Jakub mówi, że ludzie modlą się z własnych żądz, z własnych pragnień. I wtedy często nie doświadczają tego, ale wmawiane im jest, że jak będą mocno wierzyć, wystarczająco mocno wierzyć, to wtedy się to dostanie. Najczęściej ludzie są obwiniani za brak wiary, kiedy nie dostają tego, co chcą, zamiast być wezwani do zmiany w ogóle postawy w modlitwie. To są wzywani, żeby mieli mocniejszą wiarę, żeby mocniej wierzyli w te własne pragnienia i porządliwości i modlili się dalej z wiarą, w cudzysłowie, czyli z tym, z tym własnym przekonaniem, że Bóg zrobi tak, jak oni chcą. To jest naprawdę niebiblijna koncepcja wiary. To jest wzięte ze świata okultyzmu, to jest wzięte ze świata innych religii, ale to nie jest wzięte z Biblii. Biblijna wiara to wiara, która ufa Bogu, wiara, która wielbi Boga i szuka Jego woli. Więc to, to tutaj w tym liście Jana też widzimy, mamy wyraźnie zdefiniowane Musimy modlić się i prosić Boga, by nam udzielał mądrości, żebyśmy modlili się zgodnie z Jego wolą. Dokładnie tak, tak chciałem przekazać i dlatego uważam, że za wszystko, jeśli prosimy Boga, za wszystko powinniśmy Mu dziękować, a nie narzekać, że stało się inaczej, bo to naprawdę nie, to przynosi w oczach innych ujmę Bogu wtedy. Działa. Ja chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć. Odnieść się do tego, co już było powiedziane. Też byłem w Dębkach. Jedną noc. Faktycznie no, to jest dobry czas być razem bliżej. Dobra. Tak, to jest prawda, to był bardzo dobry czas. Wróciłem zbudowany, dużo myślałem o tym. No i chcę więcej czasu z braćmi i siostrami spędzać. Chciałem tylko tak dołożyć jeszcze cegiełkę, jeżeli chodzi o tą wspólnotowość, o to bycie, wiecie, razem, żebyśmy też y, pamiętali, że gdy się zgromadzamy w niedzielę, czy w środę, czy w inne dni, to my też mamy na to czas. I żeby tutaj y, też, wiecie, uczyć się tego, nie, że my tu jesteśmy razem przede wszystkim. Czasem tak się mówi, kiedy zaczynamy, nie, tam 10.30 zaczynamy, to nie jest tak, zaczynamy, kiedy się już, wiecie, witamy, to my już zaczynamy. Musimy się, wiecie, leczyć z tego myślenia, że są jakieś elementy, które tu lecą po kolei, czyli ta liturgia tak zwana, no naprawdę Bóg nas przeprowadza do czegoś więcej, wierzę właśnie bycia razem i o tym musimy pamiętać. Myślę, że to jest Bogu miłe kiedy my tak do siebie, wiecie, patrzymy na siebie, właśnie rozmawiamy, zbliżamy się. To jest Bogu milsze, naprawdę, niż ludzie są właśnie daleko od siebie, tak jak Paweł mówiłeś, że są no, tacy, którzy gdzieś tam latami uczestniczą w czymś, ale to jest uczestniczenie, wiecie, w jakichś elementach nabożeństwa. No, my naprawdę, ja tak wierzę i chcę czegoś więcej, że jesteśmy razem i razem stajemy przed Bogiem, i ze względu na Jego imię się zgromadzamy nie po to, żeby robić te wszystkie elementy, ale one muszą wypłynąć właśnie z tego takiego rozumienia, nie? że jesteś więcej. To tak chciałem zachęcić do takiego myślenia. A druga sprawa, a propos tego, co powiedział Sławek, tu Paweł ze słowa potwierdził, jest jeszcze ten element właśnie, żebyśmy rozumieli, dlaczego Bóg nie wysłuchuje modlitw albo czasem ta rzeczywistość jest inna niż byśmy chcieli, żeby była. I tu jestem przekonany, że on przede wszystkim no, ma sprawę z nami, sprawę ma ze swoimi dziećmi i ta sprawa polega na tym, że uczy swoje dzieci wierzyć jemu, ufać jemu. Tu chodzi o wiarę. Teraz czytam taką książkę o takim misjonarzu, który tam w Chinach działał. No i jakby się popatrzyło na to, co tam się dzieje, no to jakaś, wiecie, masakra. W sensie, no takie trudności, takie y, diabelskie działanie, takie przeciwności, że można by powiedzieć, no Boga tam nie ma. Natomiast ten człowiek w końcu zrozumiał też, że tu nie chodzi tylko o tą jego służbę, ale też o to, że Bóg w nim chce pewną sprawę wypracować, w nim pewne dzieło wykonać. I on to zrozumiał, przyjął to z pokorą i jego wiara wzrosła, przyszedł pokój Boży i no jak czytamy dzieje apostolskie, w ogóle Słowo Boże i czytamy z czym się Paweł zmagał, jak opisuje, co tam się działo, no to też, no, co Bóg go nie wysłuchiwał, wysłuchiwał, właśnie Bóg ma sprawę ze swoim dzieckiem, nawet w tej służbie wiecie i chce, żeby wiara rosła, chce, żeby ta wiara była no naprawdę im dalej za Bogiem, to tak jak Iwan powiedział, że no jest ten, ten wzrost, ten progres, nie, im dalej za Bogiem, tym no, prawdopodobnie będą coraz większe przeciwności, a nasza wiara. My musimy, wiecie, nie chwiać się, nie, wierzyć i tym oddawać właśnie Bogu chwałę. To tak chciałem dorzucić, nie, do tego właśnie dlaczego się te rzeczy tak nie dzieją tak, jakbyśmy chcieli. No właśnie z tego powodu też. To mnie to czekałem, że Asia się zgłosi i, i powie to, co ja teraz chcę powiedzieć, i, bo jeśli, jeśli byśmy i, wrócili do naszych rozmów w Dębkach, to i, no właśnie Asia mocno na to zwróciła uwagę, ale dużo też o tym rozmawialiśmy, że gdy, gdy dzieją się rzeczy jakieś Sprawy nas dotykają, problemy to nie tylko o co chodzi? Ja trzymam w jednym miejscu. I nie tylko jest kwestią ten problem, który się dokonuje, który na nas spada, ale bardzo często jest tak, że właśnie te różne sytuacje, problemy y, y, y, są Bożym sposobem na y, zmienianie nas, na kształtowanie nas. Tak, Asiu, dobrze powiedziałem? A, dziękuję. Ja chciałam tak powiedzieć odnośnie, odnośnie tej modlitwy. Yy, tak króciutko, że modlimy się o coś, yy, no wiadomo, oczekujemy, jest jakieś oczekiwanie w nas yy, i cieszymy się i błogosławimy za to, co się stanie i spełni, o co się prosiliśmy, ale znacznie więcej błogosławieństw przychodzi, kiedy właśnie nie spełnia się to, co, o co prosiliśmy, bo… Yy, bo dzięki temu my możemy bardziej wzrosnąć. I właśnie to powoduje nasz wzrost, i, yy, nasz wzrost i yy, yy, takie pogłębienie naszej pokory, która jest właśnie bardzo potrzebna, żeby i zgodnie z wolą Bożą. I to i właściwie yy, to przynosi obfitsze błogosławieństwo, kiedy mamy i to, nasze nastawienie serca jest. Takie myślę, że bardziej wtedy zgodne z wolą Bożą. Że jest bardziej błogosławione to właśnie wtedy, kiedy mniej nam się spełnia. Tak krótko. E, e, tylko od, do tego odnośnie krótko, że może tak być, ale nie musi, nie? A jeszcze to, co powiedziałeś, to ja tak, e, tam gdzieś słyszałam jakiegoś e, starszego czy pastora kiedyś, że nasze modlitwy dobrze się na dziękczynieniu Bogu, znaczy dziękowaniu Bogu, chwaleniu Jego i jak już o coś prosimy, żeby prosić, no nie tylko zgodne z Jego wolą, ale żeby prosić, żeby ta wola się stała, tak jak jest właśnie w tej przykładowej modlitwie, co Jezus nam dał, nie? Niech będzie Twoja wola, nie? Żeby, żeby o tym pamiętać. Nie, nie muszę być to w tej formie, Nie, nie musimy zawsze to klepać w tej formie, ale żeby, jak już o coś prosimy, żeby prosić, żeby na przykład jest jakiś problem, to żeby Bóg to rozwiązał, nie? A nie, że teraz tak jak, to Paweł chyba powiedziałeś, nie? Żeby naszą wizję mu przedstawić, a jak, jak czasami zapędzam się, to ja tak wtedy mówię, ale niech Twoja wola się stanie coś w tym stylu, nie? żeby tak zahamować się, żeby tak z tą wizją nie popłynąć, nie, a jeszcze Boże tam, Boże, niech ona tam nawróci się, niech tam ten przyjdzie, nie, to już jest, nie jest potrzebne, bo chciałem powiedzieć, że, przypomnieć, bo każdy z nas chyba zna te wersety, że, że Bóg o nas troszczy się bardziej niż trawa polna czy ptaki, nie, e, także i, i wszystko mamy już w Chrystusie, co potrzebujemy, nie, e, Także myślę, że lepiej bardziej dziękować i pomyśleć, to właśnie tak wymaga, myślę, że takie wysiłku, nie? że o co możemy Mu dziękować i to też myślę, że jest lepiej, bo to tak nawet w ludzkiej przyzwoitości i grzeczności to dobrze pomyśleć, a za co jeszcze możemy podziękować, bo tak ja na przykład tak mam, podejrzewam, że tak niektórzy z Was też to sami słyszę modlitwy, że jest więcej prośby i mniej dziękowania, nie mówię, że nie ma tego, nie, ale, ale czasami tak się zdarza. Mnie zdarzy. się przede wszystkim, ja tam już nie, nie mówię o innych, nie, e, że, że tak pi nawet pierwsze co, tak o, muszę pomodlić się, to o co ja go poproszę, nie? I wtedy tak od, od jakiegoś czasu już tak hamuję się, nie, najpierw ja pomyślę, o co ja mogę podziękować i wtedy ta właśnie ta druga część, o co mogę go poprosić, mogę go poprosić, że, że będzie jakby patrzeć na tego z jego perspektywy, nie? A później tam ewentualnie mogę tam o coś poprosić, nie? I jeszcze chciałem też wspomnieć Rzymian 825, Właśnie wczoraj czytałem przed spaniem Rzymian 8, bo chciałem Rzymian 8 dla kontekstu, Rzymian 9 i utknąłem się w Rzymian 8, tam za daleko nie poszło. Ale w Rzymian 825 właśnie czytamy. E... Sorry, 26. E... Podobnie i duch dopomaga nam w naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch stawia się za nami w niewysławionych wystchnieniach. No, także jeszcze do tego chwalenia chciałem też powiedzieć, że to jest dla mnie tak czasami ciężko jest, żeby Go chwalić, ale jak to robię i to pamiętam o tym, to to nie pomaga. Wiadomo, że Boga nie możemy ogarnąć w naszych myślach, nie? Ale jak na przykład Wyobrażamy sobie, że jak małymi jesteśmy nie, i jak wielki On jest i jak wielki jest wszechświat i wszystko, co stworzył i jak złożone jest Jego stworzenie i to wszystko. I nawet jak wielu jest y, ludzi, którzy nie wierzą, a większość nie wierzy, nie? To jako te myślę, nawet zanim zaczynam modlić się i wtedy jak myślę, to wtedy przechodzę taki właśnie sposób modlitwy, taki żeby go chwalić, nie? I to przechodzą takie nowe pomysły, za co możemy mu dziękować, za co możemy go chwalić, bo tak z chwaleniem u mnie to tak trochę czasami kuleje jeszcze, nie? Ale jest, jest naprawdę za, za co go chwalić i jak o tym pamiętam i myślę o tym, za co mogę go chwalić, to wtedy taka w mojej głowie otwiera się perspektywa na to wszystko, nie? To myślę, że tak podsumowując, chwalić go, bo jest naprawdę za co, i dziękować jemu, bo myślę, że te, te dwie rzeczy, mi że tak wydaje, że lepiej skupić się na nich, na modlitwie, niż na tych prośbach, bo jak ja, jak ja to robię i skupiam się na tym, to tak naprawdę myślę, no ale o co będę wtedy, wtedy jeszcze go prosił, nie? To już nie za bardzo jest o co, nie? Jak, jak robię te dwie pierwsze rzeczy, to tak nie za bardzo przychodzę, nie myśli o co mogę jeszcze go prosić, nie? Mi się przypomniało, jak żeśmy rozmawiali o tym, y, y, radujmy się nieustannie i radujmy się y, mimo. I y, tak chciałam tylko przywołać taką sytuację, jak y, no już byłam ileś lat wierząca i no, wiele różnych trudnych rzeczy się y, już tak skumulowało i było mi tak bardzo, bardzo ciężko. I cały czas jest taka tęsknota, no, znaczy, no, pojawiała się wtedy taka tęsknota za tymi czasami, jak się nawróciłam, jak to wtedy było pięknie. I y, taka myśl mi przyszło do głowy, żeby modlić się o to, żeby Bóg tą pierwszą miłość y, jakby no że mogła wrócić do tej pierwszej miłości, bo też pamiętałam, miałam to w pamięci, że jak ja się nawrócałam, to ja wtedy też, to wcale nie było tak, że było pięknie, wszystko się układało, tylko też nawracałam się w momencie, kiedy było ciężko i ja wiedziałam, że jak ja się nawróciłam, to pojawienie się Boga w moim życiu sprawiało tak, po prostu postawiło mnie obok tych problemów, ponad tymi problemami i ja miałam taką radość, że no tak jakbym fruwała po prostu ponad tym wszystkim i wiedziałam, że y, jeżeli y, miałabym jakby tą pierwszą miłość jakby na powrót w moim sercu, to będę miała całkiem inne spojrzenie na to, co teraz się dzieje i i no i po prostu wiedziałam, że jakby to jest też coś czego Pan Bóg chce dla swoich dzieci, żeby ta radość z Boga, który może wszystko, który jest wszechmocny, który któremu nic nie umyka, który ma wszystko pod kontrolą, który troszczy się o nas, zabiega, wyprzedza nas we wszystkim no tylko po prostu trzeba było jakby tutaj tej innej perspektywy. I pamiętam, że tak modliłam się właśnie o tą pierwszą miłość, żeby ona, że mogła po prostu wrócić do tego miejsca. I to postawiło mnie rzeczywiście ponad tymi, one nie zniknęły, one dalej były, ale ja już byłam w innym miejscu. I yy, już właściwie od tego momentu minęło ileś lat, i staram się pielęgnować tą pierwszą miłość, po prostu sprawdzać się, w jakim miejscu jestem, kiedy zaczyna znowu coś mnie przygniatać. To staram się to pielęgnować, mieć to w pamięci i po prostu przywoływać tą pierwszą miłość. Bo tak jak tego doświadczałam od samego początku, naprawdę radość w Bogu jest potężną siłą. Amen. Gdy padają takie stwierdzenia. Takie. Które wielokrotnie padają. Dobrze jest żebyśmy upewnili się. Że właściwie rozumiemy. Co się za tym kryje i teraz Asia powiedziała o pierwszej miłości. I, I ja w swojej prostocie wymyślam różne takie przekazy, żeby, żeby dotrzeć do, do odbiorców. I jednym z takich pomysłów jest, że gdybyśmy teraz dostali karteczki i każdy z nas by napisał, co to jest pierwsza miłość według niego, to domyślam się, że odpowiedzi by były różne i są może kwestie, które dają przestrzeń do tego, żeby były różne odpowiedzi, ale są też kwestie, które raczej nie dają dziesiątek odpowiedzi, ale jest jedna odpowiedź. Co to znaczy? Dlatego może byśmy porozmawiali o tym, powiedzieli, jak my rozumiemy, czym jest ta pierwsza miłość. Może zaczynając od Asi, żeby ona powiedziała, co ma na myśli, bo ona dokładnie wie, a my zobaczmy, czy tak samo to rozumiemy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy niedobry. Nie ma, sprzeci nie ma sprzeciwu, to może powiem. Dla mnie ta pierwsza miłość to jest to spotkanie Jezusa, który mówi o swojej miłości do, do, do mnie. No mówię tutaj o, o mojej pierwszej miłości. tak? Kiedy ja spotykam się z miłością Pana Jezusa, kiedy doświadczam tego, nawet to jest dla mnie niewypowiedzianego... Nie potraktowania, w sensie, że Pan nie mówi w ogóle jakby o moich grzechach, tylko przychodzi z przebaczeniem, przychodzi z miłością, przychodzi z uwolnieniem, z uzdrowieniem, jakby ogarnia całe moje życie, tak? I przy, przynosi nowe, zabiera stare i przynosi nowe. To o, takim, o takiej pierwszej miłości mówię, o tym, o tym, co mi to zrobiło. tak? A to wywołało u mnie po prostu niezwykłą falę y, miłości. Jakby no, to jest takie za miłość miłość. No, ja wiem, że nie jestem w stanie dać takiej miłości, jaką bym chciała. Ale to jest największa miłość, jaką w życiu kiedykolwiek w ogóle y, jaka się pojawiła w moim życiu, tak, i wdzięczność, niezwykła wdzięczność. Ja, ja pamiętam, że ja wtedy nawet wszystko widziałam w innych kolorach. Jak wyszłam na miasto i patrzałam na niebo, to mówię, jaka normalnie jakby się światło zapaliło, jakby ten świat już nie był taki szary, brudny, tylko nagle nabrał kolorów. No i to wielu z nas, z nas że chcemy wszystkim wtedy mówić o Jezusie, Także no, to mówię o tej zmianie, tak? że na przykład dalej się dzieją trudne rzeczy, ale ja już mam dla tych ludzi przebaczenie. Oni nie muszą wcale tam robić czegoś, co zmieni we mnie nastawienie do nich, bo to już zrobił Pan Jezus, tak, że ja już no po prostu na to wszystko patrzę całkiem inaczej. I jest ta ufność Bogu niesamowita. Amen. Paweł chciał powiedzieć. Ja tak tylko się tak przysłuchiwałem, bo mam się odnieść do tego, tej pierwszej miłości, tak? Kiedyś tak słowem się troszkę krótko podzieliłem o pierwszej miłości, co Słowo Boże mówi, to jest też w objawieniach Jana i tam czytamy, kiedy Duch Boży mówi do zborów i mówi o tej pierwszej miłości i tam jest wymienione, że ten zbór ma więcej jakby tych dobrych rzeczy, takich owoców, że wymienione tam są, teraz byśmy musieli przeczytać, które są dobre, które gdzieś tam owocują, gdzieś się pomnażają, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś swą pierwszą miłość i mogą być zbory, w których faktycznie są poukładane, wszystko jest jak należy, zbory, które przykładowo się wszędzie udzielają, tylko nie ma tej pierwszej miłości, tego na początku, jak, tak myślę, jak tego się odnosi Chrystus, tego zapału takiego, tego oddania szczerości, że to nie jest schematyczne, to nie jest tylko takie wypracowane, że to jest po prostu takie troszeczkę sformalizowane, że nie ma tego, w tym tego serca, tego oddania. Myślę, że to chodzi o tą pierwszą miłość, o ten, zaangażowanie się w swoim serca, tą taką szczerość, uczciwość, tym bardziej chodzi mi. Gdy Asia... Ja króciutko, Sławek. Gdy Asia powiedziała definicję pierwszej miłości, to ja słuchając tego, miałem w pamięci, czym dla mnie była ta pierwsza miłość i jakkolwiek bardzo mi rezonowało to, co ona mówiła przez cały czas i zgadza, zgadzam się z tym i to jest wspaniała definicja i ja pod nią się podpisuję, to na sam koniec powiedziała słowo, które jest tym, co dla mnie było bardzo takie żywe, prawdziwe i wielkie, gdy Pan Bóg stanął na drodze mojego życia. I powiedziała tak, już tak nawet ściszając, jakby już kończąc, tylko dodając coś, a to było słowo, mając w nim nadzieję. Tak było? I powiem wam, że to, co ja pamiętam, jako takie bardzo zmieniające y, moje życie i kształtujące w tamtym okresie. To było takie dziecięce zaufanie Bogu. Taka nadzieja, że On o wszystkim wie, że On Cię o wszystko zatroszczy. No, że On mnie kocha. Y, także no, króciutko chciałem też swoje trzy grosze tutaj dodać. Ja też dodam trzy grosze. Słuchajcie, jeśli chodzi o, o miłość, tą pierwszą miłość, to jest, ja bym powiedział, pojęcie bardzo złożone. To nie jest takie proste. Często my kojarzymy pierwszą miłość jako aktywność naszą, że to jest nasza jakaś aktywność, że robimy pewne rzeczy dla Boga i robimy to dla Boga i faktycznie mogą być robione dla Boga, ale... Ale, ale to jest tylko jeden z aspektów tej miłości Bożej. To nie jest wszystko, to, że ja, że ja działam, że ja chcę, że ja pragnę, że ja poświęcam swój czas, poświęcam może i finanse i tak dalej. To jest bardzo dobre, to jest Boże, ale to nie jest jedyne. I widzimy tutaj właśnie na podstawie tego, co Paweł mówił, chodzi o o przekaz dla anioła w Efezie, że on był bardzo taki, ja bym powiedział, zaangażowany w swoją służbę. I tak jak ja to czytam, to no tylko pozazdrościć, że człowiek wierzący może być aż tak bardzo zaangażowany. I więcej tam jest napisane, że on nadal jest zaangażowany nadal jest zaangażowany, bo mówi, co ty robisz teraz. Nie co robiłeś, tylko co robisz teraz. Że masz, masz wytrwałość, nie miałeś wytrwałość, tylko masz wytrwałość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość, czyli coś się stało w międzyczasie i w danym momencie, mimo że cały czas był zaangażowany w wiele spraw, to jednak zgubił tą pierwszą miłość. To mnie yy, mówi, daj mi jasny sygnał, że pierwsza miłość to nie jest tylko moje zaangażowanie się. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważne, ale to nie do końca jest wystarczające. Ja może jako przykład podam, tak nieładnie powiem, jako przykład podam swój przykład. Kiedy się nawróciłem właśnie, kiedy miałam tą pierwszą miłość, powiem Wam, że to jest bardzo pouczające. Ja to zapomniałem, ja to zapamiętałem do końca życia. Znaczy, zapamiętam do końca życia, a na pewno pamiętam do dzisiaj. To była dla mnie naprawdę taka mm, wspaniała lekcja. A więc jak się nawróciłem, dla Chrystusa wszystko. Nie było żadnego problemu. Wyrzucić telewizor, bo powiedzieli mi, że trzeba wyrzucić telewizor. No takich miałem yy, tych, którzy mnie prowadzili na początku. I no, no, no naprawdę różne rzeczy, że dzisiaj to ja się łapię za głowę, że ja się na to wszystko zgodziłem, wiecie. Ale, ale tak było i ja to wszystko przeszedłem. I to nie to, że ja potem żałowałem, nie. Ja wyszedłem na drugi dzień, patrzę, telewizora na śmietniku nie ma. A to był kolorowy 30 lat temu, ponad 30 lat temu. Zainwestowałem w niego dużo dolarów, bo mieszkałem wtedy w Stanach Zjednoczonych i tam się też nawróciłem. Także byłem naprawdę zaangażowany. Więcej, składałem tu kiedyś świadectwo, mówiłem o tym, ale powtórzę, bo to jest bardzo ważne. W Ameryce, tak jak w każdym kraju, nie jest tak, że wychodzisz na ulicę i 99% ludzi to Polacy. Nie, tam po prostu Polaków trzeba szukać, bo to jest kraj, w którym mieszkają Amerykanie generalnie rzecz biorąc. No wiadomo, inne nacje też. Polacy też są, ale ich po prostu trzeba szukać. Nie tak, że tu wyjdę na zewnątrz i powiem cześć, cześć i mogę mu głosić Ewangelię, jeśli, jeśli mam na tyle odwagi. Nie, tam trzeba po prostu Polaków szukać. I znaleźliśmy taki, taki punkt polski, to był sklep, oddalono 150 kilometrów od miejsca, gdzie mieszkaliśmy. 150 kilometrów. Sami zrobiliśmy ulotki, kupiliśmy matrycę, wszystko robiliśmy, ulotki sami, nie tak, że cała paleta przyjechała do nas ulotek, bo zamówiliśmy gdzieś, tylko sami te ulotki robiliśmy i z tymi ulotkami jechaliśmy 150 kilometrów w jedną stronę, żeby parę rozdać, bo tam jest szansa, że będą jacyś Polacy i faktycznie byli. Potem 150 km z powrotem i tak przez wiele, wiele, wiele tygodni. Można powiedzieć, no chwała Bogu i wierzę, że Bóg był naprawdę... Zadowolony z tego, tak to, tak to nazwijmy kolokwialnie. Ale problem był gdzie indziej, bo jak przyjeżdżaliśmy z tymi już ulotkami, tam które rozdaliśmy, ale część nie rozdaliśmy, więc przyjeżdżaliśmy do domu z tego ulotkowania, tak to nazwijmy, to siadaliśmy przy stole, robiliśmy sobie kawę albo herbatkę, ciasteczko się znalazło i potem zaczęliśmy narzekać, jak inni tego nie robią. Dlaczego inni tego nie robią, są starsi w wierze, zamiast być dla nas przykładem, to my się zaczęliśmy nakręcać. Dlaczego tak jest? Dlaczego oni tacy są? Czy oni w ogóle jeszcze wierzący są? Wiecie jak to jest, młody człowiek w wierze, nakręcaliśmy się. Czyli tak to wyglądało to nasze początkowe chrześcijaństwo. Czyli ja bym powiedział, że były w tym nawróceniu rzeczy bardzo wartościowe, ale były rzeczy, które, których po prostu my jeszcze nie rozumieliśmy, dlatego Bóg na pewno to wszystko, tak powiedzmy, no, przykrywał swoją miłością, swoją wyrozumiałością do nas. Ale dzisiaj stwierdzam, że, że po prostu te złe rzeczy też były. Dzisiaj, jażbym czegoś takiego nie robił. Jakbym już pojechał, jakbym poświęcił swój czas czy też pieniądze, to kiedyżbym wrócił z tej akcji tak to nazwijmy, no to potem bym nie obmawiał innych, że oni tego nie robią, a niestety tak było. I może się okazać, że my dzisiaj również robimy wiele rzeczy dla Boga, ale są rzeczy, które po prostu nam nie przystoi. I powinniśmy pytać Boga, co jest w naszym życiu, co jest w moim życiu, co się jeszcze Jemu nie podoba, żeby ta pierwsza miłość, z którą wystartowaliśmy, rzeczywiście po prostu była coraz pewniejsza, żeby ona pełniejsza, przepraszam, pełniejsza, żeby była, żebyśmy w tym cały czas wzrastali. Dlatego no z tą pierwszą miłością to jest rzeczywiście ciekawa sprawa, prawda? To, to, to nie jest takie zero-jedynkowe, że my już wszyscy wiemy, jak to wygląda ta pierwsza miłość. Uważam, że to jest bardzo złożony temat, ale trzeba zawsze iść do przodu. Nie można teraz z kolei, że jak to jest tak rozbudowane, no to położyć się, jak to się mówi, na plecy, bo to najwygodniej i leżeć i nic nie robić. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby szukać i cały czas badać swoje postępowanie i wtedy ta pierwsza miłość będzie w nas kultywowana i ona będzie się cały czas pomnażała. Ja tylko powiem, że pierwsza miłość bardzo często jest połączona z gorliwością i z czasem dopiero zaczynamy chyba rozpoznawać, co jest gorliwością nierozsądną. I to, co mówisz, to dla mnie się nie kojarzy już z pierwszą miłością, tylko z tą gorliwością nierozsądną. Wracasz do tematu, tak jak Paweł Ożydak mówi, że mają gorliwość, ale tą tam, tam, tam niewłaściwą na tej zasadzie. A ja bym chciał, moi drodzy, żebyście zerknęli na to może trochę inaczej, bo używamy to słowo pierwsze, ale dla mnie nie mogę zrozumieć, dlaczego odrzuciłem, dlaczego ten Kościół odrzuca tą pierwszą miłość, bo tam jest porzucony. Tam nie jest to, że ktoś zabrał, że ona zniknęła, że ona się wypaliła. I to dla mnie to było dosyć dużą trudnością, jak to rozumieć, że tam jest wyraźnie pisane, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Nasz, na pierwsza miłość się kojarzy z pierwszą miłością. Chyba nie muszę mówić, co to znaczy pierwsza miłość w naszym tutaj gronie osób powiedzmy dorosłych. Nam się kojarzy tak potocznie z pierwszą naszą miłością. I, ale rozwiązanie znalazłem w, akurat tutaj w, w tłumaczeniu, bo to słowo, które tu występuje, ono występuje zupełnie inaczej, ona wskazuje zupełnie na inne rzeczy, to jest jako od przodu, jako główna, to samo słowo, jako główna, jako najważniejsza. Kiedy przeczytamy w ten sposób, że ta miłość, o której my to ciągle mówimy o tej pierwszej miłości, jest tą miłością główną, jest tu miłością najważniejszą, to wtedy może, może, może inaczej spojrzycie na tutaj, jak spojrzałem, że po prostu no dlaczego odrzuciłeś tą najważniejszą miłość, tą główną. Tak, tak wynika z greki. Dlaczego ciągle się w tłumaczeniach czytam, że to jest pierwsza, pierwsza, pierwsza, nie wiem, tego nie wiem, to, to tłumaczy trzeba. Ja na to inaczej na to, na to, na to spojrzałem i to rozjaśniło mi pewne rzeczy. Później widzę, że Bóg tak umiłował, co zrobił, umiłował, dał swoją miłość, co zrobił świat, umiłował, w jaki sposób doskonale wiemy, w jaki sposób. Wielokrotnie też tutaj Paweł wspominał, czytając, analizując list do do, Rzymia, do, do do Koryntian, Paweł mówi, że miłość jako motywację jego działań ogarnia, przenika nas. Ta miłość jest, jest motywacją do działania Pawła przynajmniej była. I prawdopodobnie o to tutaj chodzi, że ta miłość, ta najważniejsza, główna, czyli tej, którą doświadczyliśmy, o której, o której Asia mówiłaś, to ona po prostu ma być naszą motywacją i przez pryzmat tej miłości mamy realizować, realizować, mamy działać po prostu, mamy funkcjonować, mamy żyć. I tak to widzę. Także pierwsza, chodzi mi o to, że chciałbym zwrócić uwagę, że pierwsza nie oznacza ciągle jako wyłącznie pierwsza, tylko jest ta główna, jest ta najważniejsza. Tutaj to mamy też ten element związany z tym, pamiętajcie, że w jednym momencie też pan, pan mówi o tym, że kto nie będzie nienawidził bardziej rodziców i tak dalej, i tak dalej, ale w innym też tłumaczymy mamy, że kto kocha mnie bardziej rodziców i, i, i żonę i, i dzieci niż mnie. To jest gdzieś indziej wyjaśnione. Także chodzi o tą główną, najważniejszą miłość jako pierwszą. Dlaczego? Powtórzę się, jest ciągle pisana jako pierwsza, nie wiem, ale ale chodzi o tą główną, najważniejszą, ta, to jest, ta, ta, która praktycznie jest motywacją, nie tylko powinna być motywacją dla nas w działaniu, ale także dla Boga jest, no bo Bóg z miłości dał swojego, swojego Syna za nasze, za nasze grzechy. I tak byś, byś, tak proszę, żebyście spojrzeli być może na to, rozważyli tę kwestię i, i, i ten y, jakoś tak też Patrzę na słowo postęp, który występuje w naszych sformułowaniach. Jak, tam wzrast, jak to wzrastamy, jak to mamy progres, jak to postępujemy. Rozwa prosiłbym o to, żebyśmy ewentualnie rozważyli słowo rozwój. Rozwój wydaje się, że jest takim bardziej tematem, bo jest takim bardziej sformułowaniem właściwszym, dlatego że rozwój jest czymś, co daje nam, dokonujemy, rozwijamy się, czyli gdyby głębiej patrzymy na pewne rzeczy w sferze poziomej, a postęp się kojarzy i jest definiowany jako rozwój, jako, jako postęp, jako progres wzwyż. Czyli jak tym jest, jestem wyżej, jestem wyżej. To może w jakiś sposób prowadzić do pewnej pychy, bo ja jestem wyżej niż ty, bo ja tutaj, ja tutaj postępuję, mam progres, jestem, wzrastam, wierzę, ale rozwój wydaje się takim, takim sformułowaniem bardziej... Bezpieczniejszy. Czyli jak gdyby na płaszczyźnie po, na, na, na, na poziomej głębiej, szerzej coś doznajemy, a tak jest, tak faktycznie jest, że coraz szerzej i głębiej poznajemy naszego Pana i doświadczamy pewnych, pewnych zmian w naszym, naszym życiu. Ja wziąłem mikrofon wcześniej, ale w sumie tu Sławek i Tomek trochę powiedzieli to, co. To tak w trzech zdaniach. <grych> jak ja to rozumiem, bo ta. Rzeczywiście ta pierwsza miłość, czyli ta, ale pierwsza w sensie nie to, co tutaj czytamy w Objawieniu, tylko pierwsza, gdy się spotykamy z Chrystusem. No ona jest piękna, wspominamy te sprawy, ale ona jest też bardzo właśnie niedojrzała, gorliwa była. Ja przynajmniej jak wspominam swoje postawy, to ja nie chcę wracać do tego miejsca. Widzę właśnie, że w Chrystusie jest pewna zmiana, rozwój. No dzisiaj chcę być inny niż byłem tam na początku. Natomiast tutaj w objawieniu y, tam jest właśnie to słowo, co Tomek mówi: słowo protos, czyli główna miłość, y, ta na pierwszym planie miłość. Y, ja w ogóle tego nie rozumiem jako tej wiecie pierwszej, na zasadzie, że się spotykasz z Chrystusem, tylko pierwsza miłość, czyli ta pierwszorzędna. On w centrum twojego życia, i myślę, że oni to zgubili, czyli stracili Chrystusa z oczu. A, a, a nie, że wiecie, te sprawy, yy, że to, co było na działalności na początku, że miałem wtedy to gorliwe serce, a teraz nie mam. Yy, no ja tylko to tak rozumiem, nie? To ten, ten wers, bo tu mówimy, jak my to rozumiemy, pierwszo, pierwszą miłość, więc jeszcze raz powiem, rozumiem, jakby tam zastąpić to słowo, a utracić, co tu jest napisane, opuściłeś pierwszą swoją miłość to mogłoby być, opuściłeś swoją główną miłość jakby, nie? I, I wtedy to zupełnie zmienia się już, wiecie mi, to znaczenie. No, to tak chciałem, ale to dzięki bracia, bo właśnie w tej pierwszej miłości były też inne postawy. Problem jest w tym, że to słowo pierwszy może oznaczać pierwszy w czasie albo pierwszy w znaczeniu rangi. Stąd niektórzy podchodzą do tego w znaczeniu pierwszy w czasie i mamy tą często kaznodzieję. Ja niejednokrotnie słyszałem kaznodziejów, którzy porównywali tę miłość do Chrystusa, do zakochania się w innej osobie. Czyli chłopak zakochuje się w dziewczynie i wtedy ona jest najważniejsza, wszystko inne się nie liczy, traci głowę, jeździ dla niej setki kilometrów i mówi tak samo my dla Jezusa, że tak kochaliśmy Jezusa. I rzeczywiście rozpoznajemy w tym jakąś prawdę. Jest ten aspekt tej euforii, tych emocji, no bo byliśmy w ciemności, byliśmy zgubieni, byliśmy obciążeni grzechem. Żyliśmy w nieprawości i nagle poznaliśmy wspaniałego Pana Jezusa, który nas oświecił, który nas wyrwał z ciemności. Nagle poznaliśmy miłość Bożą, że Bóg nas kocha. Wcześniej mieliśmy różne koncepcje, ale nie, nie rozumieliśmy tej miłości, więc na pewno temu naszemu nawróceniu towarzyszy mnóstwo emocji. Mnóstwo przeżyć takich właśnie pięknych, takiej euforii, którą można porównać do zakochania się w drugiej osobie i często kaznodzieje tym się posługują i ten obraz kształtują i odwołują się do tego fragmentu z objawienia właśnie o tej pierwszej miłości, że musimy cały czas podtrzymywać tę euforię. Natomiast z praktyki wiemy, że ani w tej relacji m, m, m, m, mężczyzny i kobiety nie da się utrzymać tej euforii przez całe życie. I tak samo w tej relacji z Bogiem. Nie chodzi o euforię, nie chodzi o emocje, nie chodzi o te odczucia. Za chwileczkę, Asiu, dostaniesz głos. <lacht> Natomiast y, rzeczywiście ta sprawa pierwszeństwa myślę, że jest dużo bardziej biblijnie umocowana. To słowo pierwszy odnosi się do samego Pana Jezusa Chrystusa, że On ma być we wszystkim pierwszy. Pan Jezus mówi, że ostatni będą pierwszymi. I tutaj jakby nie chodzi o czas, chodzi o pozycję. Chodzi, że oni będą pierwsi w znaczeniu najważniejsi, tak? będą na samym przedzie. Więc jest wiele miejsc, mógłbym przeczytać ze Słowa Bożego z Nowego Testamentu, gdzie to słowo pierwszy... To samo słowo, które tam jest użyte, odnosi się do pierwszeństwa w sensie rangi, w sensie pozycji, w sensie jakości. I oczywiście ten aspekt emocjonalny, sentymentalny, uczuciowy jest piękny i dałby Bóg, żebyśmy jak najwięcej go mieli na każdym etapie naszego życia, żeby nigdy nie było tak, że nasze serca są w ogóle jakieś pozbawione emocji do Chrystusa pozbawione tych, tych pięknych uczuć miłości w takim sensie emocjonalnym, ale wiemy, że miłość, znowu ta miłość agape, to nie są emocje, to nie są uczucia, to nie są jakieś rzeczy na tym poziomie. Ta miłość przede wszystkim jest kwestią decyzji w kierunku dobroci drugiej osoby robienia tego, co jest właściwe dla kogoś innego, bez względu jakie mamy uczucia, nawet jeśli te uczucia są negatywne. Również jesteśmy wezwani, by miłować, nawet wbrew uczuciom, wbrew temu, jak, jak my się czujemy emocjonalnie. Więc tutaj to też mnie przekonuje, że Pan Bóg oczekuje, że On będzie pierwszy w naszym życiu, że Jezus będzie pierwszy. Niestety Kościół w Efezie Miał wiele aktywności i obawiam się, że one stały się motorem napędzającym jego aktywność. Czasami niestety jest tak, że w coś się zaangażujemy i to, co robimy, staje się samo w sobie celem i jakimś poczuciem naszej wartości, poczuciem naszej właśnie służby Bogu, poczuciem jakiegoś podobania się Bogu. Więc tu jest to niebezpieczeństwo, że już nie On ale to, co dla Niego robimy, to, w co jesteśmy zaangażowani. To dzwonek przypominający, że godzina minęła, ale jeszcze damy Asi głos i jeszcze, jeśli ktoś będzie chciał, to też innym. Także jeszcze możemy parę słów tutaj zamienić. Asia, czy ja mogę do pół zdania? Zadajmy sobie pytanie, czy na pewno nie można połączyć tych dwóch kwestii i powiedzieć, że ta pierwsza miłość w rozumieniu tego, co przeżyliśmy, doświadczyliśmy, co stało się dla nas takie ważne, było właśnie tym, co stało się dla nas najważniejsze, pierwsze w naszym życiu. Żebyśmy nie zgubili tego, bo wtedy robimy niepotrzebny konflikt pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Dziękuję bardzo, bo właśnie to chciałam powiedzieć. Także <śmiech> <śmiech> e, chciałam zgłosić protest przeciwko w ogóle takim podróżom, jakie Paweł zrobił, bo kompletnie to się nijak ma do tego, co ja chciałam powiedzieć i wydawało mi się, że powiedziałam. Nie mówiłam o żadnych emocjach. Nie mówiłam o, nie wiem, ja się nawracałam w domu, ja nie znałam w ogóle wierzących, nie byłam w żadnej społeczności. Nawracałam się w domu i to była moja pierwsza miłość, w tym sensie, o jakim tutaj jest mowa. Także to właściwie miałam na myśli. Czasami nie rozumiem tego, że czasami mówię rzeczy, które staram się jak mogę, żeby one zabrzmiały, zrozumiale, a często się zdarza, że no ktoś, mam wrażenie, że ma swoje jakieś własne doświadczenia i nie jestem słyszana. Nie jestem słyszana w takim sensie, żeby była zrozumiana we właściwy sposób, tak jak chcę to powiedzieć. Także to, co Adam powiedział, no to właściwie no też y, zawiera jakby to co, to, co mówię. Dla mnie to, ja miałam na myśli właśnie tą pierwszą miłość i dziękuję Tomek, że to jakby też przypomniałeś, y, bo y, no, no, to jest dla mnie ważne przypomnienie, bo może w ten sposób akurat y, tego nie powiedziałam. W każdym razie między innymi chodziło mi o to, że jak ja się nawróciłam, to Pan Bóg był dla mnie na pierwszym miejscu i bardzo długo był na pierwszym miejscu. Potem urodziła się Ala, która urodziła się niepełnosprawna i jakby ja wiedziałam w momencie, kiedy jakby weszłam w rehabilitację, miałam świadomość, jak bardzo ona jest intensywna. Myśmy ćwiczyli 6 godzin codziennie w warunkach domowych przez długie lata plus jeszcze rodziły się za chwilę kolejne dzieci, tych dzieci miałam pięcioro. I y, ja mówię o tej pierwszej miłości w tym sensie, że po prostu te sprawy z czasem, ogrom spraw, y, po prostu tego Pana Boga jakby przesunął na dalsze miejsce, bo ja już po prostu tam już miałam wrażenie, że szpilki nie mogę wetknąć. I y, po prostu te sprawy mnie zaczęły przygniatać i w tym momencie, kiedy prosiłam o to, żeby wrócić do tej pierwszej miłości, to miałam na myśli właśnie to, żeby przestawić sobie tą kolejność, tak, żeby znowu Pan Bóg był na pierwszym miejscu, pomimo tych licznych obowiązków, jakie miałam. I, y, gdzie już na przykład nie miałam kompletnie czasu na czytanie słowa i mi chodziło o to właśnie, żeby wrócić do tej pierwszej miłości, żeby te priorytety na nowo też sobie poukładać, tak? Ja właściwie tylko chciałbym potwierdzić to, co Adam powiedział i co potwierdziła jeszcze Asia później i też się podpisuję pod to dwoma rękoma, że tak powiem, że pierwsza miłość według mnie to jest i czasowa i one nakładają się z tym zaangażowaniem, że, że to jest to pierwsze w czasie, to pierwsze takie uderzenie i również pierwsze, że to jest dla człowieka najważniejsze że to jest coś, co, co zawładnęło moim życiem, także chciałem nawet powiedzieć to, ale Adam pierwszy powiedział, ja się tylko pod to podpisuję, że jedno na pewno idzie w parze z drugim, że to jest czasowo, że to jest to pierwsze uderzenie i ono jest takie naprawdę bum, to jest to pierwsze bum. Czy ktoś jeszcze zgadza się z tym, co Sławek mówi, co Asia mówiła, co Adaś mówił i Tomek i ja? To niech podniesie rękę żebyśmy wiedzieli, czy wszyscy tak samo to rozumiemy, czy, a czy ktoś może zupełnie to jeszcze inaczej rozumie, nie tak jak żeśmy mówili, tylko całkiem, nie, nie, nie, no bo to ci może nie słyszeli, może nie już w ogóle gdzieś są indziej, więc może, żeby wyraźnie było, czy ktoś myśli inaczej o tym i chciałby jeszcze zabrać głos, czy jest ktoś, kto zupełnie to inaczej widzi? Nie, no to pierwsze już podnieśli rękę, teraz, o, jeszcze, jeszcze Łukasz tutaj to wyjaśnił. Bo ja chciałem powiedzieć, że ja myślę to tak, jak wszyscy mówili, nie? Tylko ja się odniosłem do tego, co jest w tym fragmencie tu w objawieniu. Jakie służy te słowo i czego dotyczy tutaj to, co było powiedziane. I to nie dotyczy tego pierwszej, pierwszej, wiecie, tej, która jest też piękna, uznajemy, tylko dotyczy pierwszorzędnej, głównej. I ja tylko w tym sensie jakby mówiłem i tu i tu przy tym pozostaje. A to, co tu bracia dodają, że to może iść w parze, i że to, to jasne, amen, też się zgadzam, ale rozdzielam te dwie rzeczy, nie? To tak, żeby to sprecyzować, o co mi chodziło. Widzicie, bracia, ile mamy do powiedzenia i jak ważne jest, żebyśmy ze sobą rozmawiali. I Czasami, tak jak Asia mówi, ktoś coś powie, ja mam swoje jakieś tam doświadczenia, no słuchałem się już różnych ludzi, którzy mówili podobne rzeczy już nie słyszę, co ona mówi, tylko słyszę, co jej głos jakby dokłada mi się do tych wszystkich innych głosów, które już słyszałem. I odnoszę się niekoniecznie do tego, co ona mówi, ale do tego, co mam w wyobrażeniu, w tej kwestii. I dlatego, kiedy po raz kolejny sprecyzuję, do, uściśli, no to wtedy mówię, no tak, amen, no to, to się zgadzam. Nie? No, <grych> I tu jest ta potrzeba naszej, kochani, komunikacji, naszych, naszych, naszych rozmów, żebyśmy y, upewniali się, jak widzimy rzeczy, jak je rozumiemy, i, i, I słysząc siebie też upewniali się, że dobrze słyszymy, że dobrze się rozumiemy, czy przypadkiem gdzieś się nie rozmijamy w tym, co ktoś mówi. Więc temu też służą te nasze tutaj spotkania, ale też jest to zachęta, by to kontynuować w naszych relacjach, tak? zachęcać się wzajemnie. Tomek, jeszcze coś chciałeś dodać? To znaczy, to chciałbym tylko dodać, powtórzyć to, co ty powiedziałeś, bo to jest bardzo istotne. Czym innym jest miłość Boga, a czym innym jest nasza reakcja na miłość Boga, to też, żeby to rozróżnić. Ale druga kwestia też, Aściu, to co mówisz, to zauważyłem, że nie zawsze osoba, która mówi po kimś wcześniejszym, jest, mówi w odpowiedzi na to, co osoba wcześniej powiedziała. To też się, bo to nie jest dialog, my tutaj nie mamy dialogu między dwoma osobami, które patrzą na siebie głęboko w oczy i sobie rozmawiają, tylko po prostu jest tak, że ktoś zabiera głos, to on zabiera w, głos w tym temacie ze swojego doświadczenia, ale niekoniecznie, automatycznie odnosi się do, do poprzednika, do, do, do wcześniejszego, do, do wcześniej wypowiedzi, choć może się po prostu, wy, ale to, to czasami jest tak, że... Takie szczęście się może, mo, może się odnieść częściowo, może się w ogóle nie odnieść, a później, później, później faktycznie możemy, możemy mieć zrozumienie, że, że ja też coś, coś powiedziałem i, i nikt nic nie mówi, to też absolutnie nie jestem zrozumiały, o co, o co może chodzić. Także to, to, to nie, to wypowiadamy się pewne rzeczy, żeby faktycznie je wziąć, tak jak mówiłem o tym rozwoju, a postępie to niby są, są delikatne różnice, ale jednak są i zro... chciałem tylko, żebyście zwrócili na to uwagę i może przemyśleli tylko ten temat. Nie? także tak jest, uczymy się tego i mam nadzieję, że idzie nam coraz lepiej w tych naszych tutaj też rozmowach i spotkaniach dyskusyjnych, że tak je nazwę. Powstańmy jeszcze, podziękujmy Bogu. Kochany nasz Panie, chcemy Ci podziękować za te nasze tutaj rozmowy, dzielenie się. Widzimy, jak wielka potrzeba jest, byśmy mieli w Kościele tę wolność dzielenia się tym, co przeżywamy, co myślimy, co odbieramy z Twojego Słowa, jakie rozumiemy Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za tą możliwość i w świetle tego, też, o czym mówiliśmy, chcemy prosić Cię, byś pomagał nam wzrastać w tej braterskiej, siostrzanej miłości, dzielenia naszego życia jedni z drugimi, nie życia dla siebie, nie życia wokół tylko swoich spraw. Panie, strzeż nas od tego powszechnego egoizmu, samolubstwa, który widzimy coraz bardziej staje się powszechny w tym świecie. Daj nam rozumieć, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, ale uczyniłeś nas częścią Twojego ciała, Kościoła, w którym mamy dbać jedni o drugich, troszczyć się jedni o drugich, wzajemnie być zespoleni Twoją miłością. Dopomóż nam, Panie, w tym. Prosimy, dopomóż wzrastać w tej miłości do Ciebie i co za tym idzie, miłości do siebie wzajemnie. Bez tego cała nasza działalność i wszelkie jakieś rzeczy, które robimy, nie mają większego sensu i większej wartości przed Tobą. Daj nam to rozumieć, Panie, że ta miłość do Ciebie i do Twojego ludu winna być motywacją wszelkiego naszego działania i jeśli brak nam tej miłości, Ty wzywasz nas, abyśmy wrócili, abyśmy wrócili do tego miejsca, Twojego pierwszeństwa w naszym życiu, całkowitego poddania się Tobie i życia właśnie, gdzie Ty jesteś w centrum i gdzie Twoje myśli, Twoje plany są w centrum i to też wpływa na naszą modlitwę, na nasze dziękczynienie i nasze uwielbienie Ciebie. Dopomóż nam w tym wszystkim. Prosimy. Amen. Panie, dziękuję Ci za to rozważanie, Panie, za Twego ducha, za Twoje słowo, za Kościół, Twój Panie, za Twoją troskę też o Twój lud, Panie. I dziękuję Ci, że mogę Cię miłować, Panie, i czy człowiek, który jest pociągnięty przez Ciebie, Panie, czy też na początku tej drogi, czy na końcu, po kilkudziesięciu latach, Panie, może mieć tą pierwszą miłość, Panie, i może to być też miłość, w której jest dużo emocji, Panie, radości serca, podnoszenia y, przez Ciebie, Panie, dziękuję Ci za to, tak chcę wierzyć, Panie, że Ty mnie doprowadzisz, Panie, i wszystkich z nas tutaj, do końca, Panie. No z tą taką trzeźwą miłością, ale a, też Panie tą wyrażającą się w emocjach, Panie, w rozpalonych sercach, Panie, a. bo Ty jesteś dobrym Bogiem, Królu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mi wymieniłeś serce, Panie, i że je cały czas też, gdy się zbliżam do Ciebie, gdy chcę się napełniać Twoim duchem, Panie, to Ty je ożywiasz, Panie, pobudzasz, Panie, i moje serce woła do Ciebie, Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, Panie, Daj nam to, Panie, daj nam, Panie, ducha uwielbienia, Panie, abyśmy oddawali Tobie cześć i chwałę, Panie, słowami, czynami, Panie, tam, gdzie jesteśmy, na co dzień, Panie, zawsze, do końca. Bądź uwielbiony, Panie Jezus, za Twoje dzieło. Amen. Amen. No, no, blue. Panie, jedynie w Tobie jest zbawienie. Twoje dzieło, krzyża, Twoje uniżenie, Twoja gotowość, by stać się barankiem, który weźmie na siebie i zgładzi grzech całego świata. To jest naszą nadzieją, to jest naszą ufnością na tym, co Ty uczyniłeś, czego Ty dokonałaś. Na Twoim dziele opieramy się, w tym pokładamy całą naszą ufność, w Twojej łasce, która jest nam dana w Twoim objawieniu. Nasze słowa, jakkolwiek wzniosłe, by nam się udało wypowiedzieć i jakkolwiek pięknie ubrane, Nasze różne ludzkie wyrażenia nie są w stanie oddać ogromu łaski, miłosierdzia, dobroci, jaką okazałeś nam, idąc na krzyż, w nasze miejsce. To my wszyscy zbłądziliśmy, to my wszyscy skalani grzechem, zbuntowani w ciemności, w nieprawości, w różnego rodzaju Więzach, niezdolni zbawić samych siebie. Panie, dzięki Ci, że umiłowałeś nas w tak opłakanym stanie, że nie zniszczyłeś ludzkości. Chociaż wszelkie ludzkie myśli i pragnienia były ustawicznie złe i są ustawicznie złe. Dziękujemy, Panie, że się nad nami zmiłowałeś. I przed założeniem świata jeszcze przygotowałeś tę ofiarę, która została objawiona w ostatecznych czasach. Dziękujemy za Baranka Bożego. Dziękujemy za moc Jego przelanej na Golgocie krwi. Dziękujemy za moc tej doskonałej, niepowtarzalnej ofiary. Panie w tym prostym akcie złamania chleba, jedzenia z tego chleba, błogosławienia kielicha i picia z tego kielicha, zwiastujemy Twoją śmierć. Zwiastujemy to wielkie zbawienie. Przypominamy sobie, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem, nie złotem, nie jakimiś stworzonymi rzeczami zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, ale drogocenną krwią. Wielbimy Ciebie, Panie Jezu. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży. Daj nam jeść z tego chleba, pić z tego kielicha godnie. Świadomi, że nie mamy własnej sprawiedliwości. Amen. Nikt z nas nie jest godny, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, dlatego że my jesteśmy sami w sobie godni, że nasze uczynki zasługują na Twoją aprobatę i przyjęcie, ale nasza godność jest w Tobie, Panie, w tym, co Ty dla nas uczyniłeś. Daj nam o tym pamiętać. I daj nam tak jeść z wdzięcznością, z dziękczynieniem z tego chleba i pić z tego kielicha. Amen. Amen. Panie Boże nasz, gdy myślę o dziele krzyża, myślę o Twoim sercu i wielkiej miłości, o uczuciach, które Tobie towarzyszą, które są Twoim udziałem. Myślę o Panu Jezusie, który kochał, który miał uczucia. I chociaż czasami ten mnogość tych uczuć, dobrych uczuć może wręcz nas osłabiać, być takie trudne, ale to jest piękne jednocześnie. I Dziękuję, że też mogę doświadczać tych pięknych uczuć, które pochodzą z serca przemienionego, dotykanego przez Ciebie Ojcze i pragnę tego jak najwięcej w moim życiu i modlę się też o przemienione serca, pełne uczuć dla braci i sióstr. Amen. Kochani, tak jak zawsze zapraszamy do tego stołu, gdzie będziemy wspólnie zwiastować śmierć Pańską, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha. Czyńmy to w duchu dziękczynienia, uwielbienia. Zachęcam do modlitwy w czasie uczestnictwa w tym stole Pańskim. Jeśli ktoś chciałby przeczytać jakiś fragment słowa, którym wywyższymy naszego Boga, za to, co dla nas uczynił. Czujmy się wolni, by w różny sposób nadal Go czcić i uwielbiać, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha. Zapraszamy.